Witam was wszystkich. Słuchajcie, mieliście kiedyś tak w swoim życiu, że chcieliście naprawdę dostać jakieś słowo od Boga? Takie wiecie, takie, że może przeczytać coś w Biblii, może podczas modlitwy, podczas uwielbienia, ale po prostu chcieliście dostać coś, mieliście pragnienie, żeby dowiedzieć się na jakieś pytanie, które macie może na coś. Ja tak miałem. Bardzo pragnąłem dostać słowa od Boga, kiedy byłem na konferencji chrześcijańskiej młodzieżowej, była wiecie, wielka scena, wiele ludzi, wiele młodzieży, potężne uwielbienie, bardzo głośne, bardzo radosne i, i była tam taka atmosfera, taka Boża atmosfera i, i wiecie, byłem taki zapalony na to, tak, chcę dowiedzieć się, co tam Bóg chce do mnie powiedzieć dzisiaj. Więc wyszedłem do modlitwy, gdzie było 30, 30 dusz pasterzy, którzy się modliło o to młodzież, o te wszystkie osoby. Była też ze mną moja narzeczona, która tam podeszła pierwsza do modlitwy. To jest, się o nią modlić, zobaczyłem ją, więc pomyślałem: Dobra, podejdę, też zacznę się o nią modlić spoko. Podchodzę i nagle idąc tak, wiecie, zatrzymałem się na chwilę, spojrzałem w lewo i. I widziałem i nagle ci wszyscy ludzie, którzy szli, nagle tak zwolnili, jak w filmie slow motion po prostu, i widziałem pewną osobę, do której muszę podejść. I on się popatrzą na mnie, i ja wiedziałem, że muszę do niego podejść, on wiedział, że ja muszę do niego podejść. Więc podszedłem, <grym> powiedziałem, musisz się o mnie pomodlić. On powiedział, wiem. <grym> Położył na mnie rękę, zaczął się o mnie modlić. Wiecie, a jeszcze, jeszcze większa ta atmosfera we mnie, jeszcze większy jakby ten hype, ten łotr, co to będzie, co mi powie. I wiecie, to rosło we mnie. <grym> W końcu przestał się modlić i powiedział takie zdanie. Walcz i się nie poddawaj, bo będzie ciężko. Módl się o siłę, bo będzie bardzo ciężko w twoim życiu. I ja miałem, wow, nie, nie, a na pewno to? Wiecie, nie chcemy takich rzeczy słuchać, gdybyś dzisiaj przyszedł do kościoła i bym ci powiedział, hej, jutro stracisz pracę. To nie jest to, czego chcesz słuchać, prawda? To nie są rzeczy, o których chcemy słuchać, o problemach, o jakichś wyzwaniach, o konfrontacjach. Jak ja coś takiego usłyszałem, miałem, no nie, nie, może, może nie, może nie skorzystam. Poszedłem dalej, zapytałem się, co do ciebie Bóg powiedział, Mówię, zapytałem się mojej narzeczonej. I ona mówi, kiedy modliła się o mnie ta kobieta, przestała, począsnęła mnie i powiedziała, walcz nie poddawaj się, bo będzie ciężko. Ja mam, miałem taką reakcję, jak to, to ty też chodź i uciekamy stąd, baregodujemy drzwi, okna i wszystko, i zostajemy tu, bronimy się. Nie, Tak nie było, żartuję, na konferencji nie ma desek, nie ma wideł, żeby się bronić. A tak na poważnie chcę wam powiedzieć, że to chyba była najpiękniejsza rzecz, jaką mogłem otrzymać od Boga, najpiękniejsze słowo, jakie mogłem otrzymać. Bo skupiłem się na tym, na tym że o, problem, na tym, że będzie ciężko, a Bóg powiedział coś niesamowitego, powiedział módl się o siłę, kiedy będzie ciężko. I Wiecie, to jest niesamowite, bo tak skupiłem się na tym problemie, że zapomniałem tego, że Bóg mi obiecał, że kiedy będzie ciężko, wiem, że mogę się do Niego zwrócić i wiem, że da mi tam siłę, żeby przejść. Wiem, że kiedy moja narzeczona, u niej będzie ciężko, wiem, że ma walczyć i wiem, że wtedy Bóg się przyzna do tej sytuacji, do tej okoliczności, w której będzie się znajdować. I wiecie, my tak mamy często w naszym życiu, że kiedy pojawia się jakiś problem, pojawia się jakaś góra, jakieś wyzwanie, tak jesteśmy zapatrzeni w ten problem. Tak jesteśmy zapatrzeni w tą trudną sytuację, że zapominamy o tym, kim jest Jezus, co nam obiecał. Wiecie, zostawił nam Biblię, która jest wskazówką naszego życia. Posłał swojego Syna, który umarł za nas, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Wzesław Ducha Świętego i, i w ogóle, i zrobił dla nas tyle cudownych rzeczy. A kiedy pojawia się problem, jesteśmy skupieni na tym problemu i zapominamy o tym wszystkim. Kiedy zaczynamy przygodę z Bogiem, i wychodzimy z takiej drewnianej chatki, to jest teraz metafora, wychodzimy z tej drewnianej chatki, idziemy z nim, wchodzimy na pierwszą górę, to jest jakaś konfrontacja, to jest jakiś problem, coś co nas ogranicza. Przechodzimy ją, jesteśmy podekscytowani, potem przychodzi druga góra, potem trzecia, potem czwarta, zauważamy, że nasze życie wygląda jak taka sinusoida, problemów w dół, góra, w dół, góra. I wchodzimy na kolejny szczyt i z tego szczytu już widzimy, że tam jest jeszcze większa góra, tam jest jeszcze większy problem, jeszcze coś więcej, co nas ogranicza, ale wiecie, w pewnym momencie są góry, których nie jesteśmy w stanie sami przejść. Są takie problemy, w których nie jesteśmy w stanie własnymi siłami, własną wiarą, nie jesteśmy w stanie ich przejść. To są momenty, w których po prostu mamy ręce i nogi związane i to nie jest taka zwykła góra, to jest po prostu skała pionowa, po której nie mamy, mamy za krótkie rą rączki, za krótkie nóżki, nie da się. Ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że, że tak naprawdę nasze życie się zmienia, my się zmieniamy, nasze myślenie się zmienia, nasze serce się zmienia, zmienia się, zmienia się czas czas. A Bóg się nie zmienia. I to jest niesamowite, że Bóg wciąż i nigdy, nigdy się nie zmienia. Jest wciąż taki sam, jest wieczny, Jego Słowo się nie zmienia i to jest niesamowite, to jest piękne. Bóg wciąż jest taki sam, nieważne w jakim momencie jesteśmy w życiu. Mimo, że czasem nam się wydaje, że On stracił na kontrolę, że, że Boże, gdzie jesteś? Tu jest ta góra, a gdzie Ty jesteś? Bóg nie powie Ci, dobra, ja spadam na tą chatę drewnianą. Nie, to nie tak. On wciąż jest, wciąż się o nas troszczy. Wiecie, w Biblii, w pierwszym Koryntian pisze w ten sposób. I pamiętajcie, że Bóg, któremu zaufaliście, nigdy nie pozwala, by spadające na was doświadczenia przerastały wasze siły. Co więcej, za każdym razem, gdy zgodzi się na to, byście zostali poddani próbie, zawsze pokaże wam sposób przejścia przez nim tak, abyście mogli wytrwać w Chrystusie. Wiecie, dzisiaj chcę mówić o wdzięczności. Chcę mówić o wdzięczności, uważam, że to jest super temat, dlatego przeczytam pewien werset, jeżeli chcecie, to możecie otworzyć ze mną. To jest Łukasza 17, od wersetu 11 do 19, dlatego bo będę cały czas mówić na wersecie. Łukasza 17, od 11 do 19. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przychodził środkiem Samary i Galilei, w pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trendowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali – Jezusie, mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im – idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał – czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia – gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego, wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Ja po czymś takim, po tym, co oni przeżywali, chyba bym od razu leciał, żeby podziękować Bogu. I Dziwi mnie, że tylko jedna osoba poleciała do Boga szukać Jezusa, gdzie zostali uzdrowieni z tej w tamtych czasach tak okropnej chorobie, Jaki bunt trąd I sobie tak myślę, że kiedy szukamy rozwiązania w naszym życiu, jakiejś góry, jakiegoś wyzwania, kiedy szukamy rozwiązania czegoś, co nas ogranicza, to zawsze je znajdziemy. Ale wdzięczne serce zawsze szuka Boga. Wdzięczne serce zawsze szuka najpierw Boga, bo On jest rozwiązaniem wszystkiego. Kiedy szukamy w naszym życiu rozwiązania problemu, to je znajdziemy. Bóg uleczy, Bóg przyjdzie, zmieni. Ale kiedy szukamy, kiedy mamy wdzięczne serce, to wdzięczne serce zawsze doprowadza nas do Boga. Dlatego, bo uwielbienie zaczyna się od wdzięczności. Kiedy, kiedy uwielbiasz, spotykasz się z Bogiem, kiedy jesteś sam na sam z Nim, budujesz z Nim relacje, to uwielbienie zaczyna się od wdzięczności. Gdy masz wdzięczne serce, bo uwielbienie to nie jest lista potrzeb, lista tego, co chcę od Boga. Jezus, zrób to, tamto i siamto. Tylko to jest wdzięczność, to jest Twoje wdzięczne serce, że jesteś zradowany y, za to, co Bóg zrobił już w Twoim życiu. Więc kiedy widzę tą, tą historię Samarytanina, który szuka Boga, to widzę, że kiedy go znajduje i tam pisze, że pada przed nim, że zaczyna go uwielbiać, czytamy w tej historii takie coś. Kiedy idzie do Jezusa, Jezus mówi w ten sposób. Czy nie dziesięciu dozna, Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Wiecie, to nie jest tak, że Samarytanin szukał Boga, i go znalazł przez przypadek. On akurat dziś szedł, powiedział: "Słuchaj, mam dwie minuty, mów". O co chodzi? Nie, pisze, że kiedy on przychodzi, a gdzie jest dziewięciu? Gdzie ma swoich upaków? Gdzie ma swoich kolegów? Co jest grane? Wszyscy zostali uzdrowieni. Gdzie jest tych dziewięciu? Widzimy, że Jezus jest zainteresowany. Widzimy, że Jezus ma pytania, że jest zaciekawiony, gdzie oni są. Ewidentnie na nich czeka. Ewidentnie czeka i myślę sobie, że Bóg radzić się do nas i na nas czeka, żebyśmy mogli w uwielbieniu do Niego przyjść, żebyśmy mogli zbudować z nimi niesamowitą relację, dostęp do Twojego życia. Chcę być w Nim obecny i chcę, żeby Jego obecność była niesamowitym przeżyciem w Twoim życiu. I kiedy widzę tą historię, to jest dla mnie taka metafora, wiecie, że kiedy coś robi Bóg, to, to mogę albo iść dalej, albo mogę do Niego przyjść ze swoim wdzięcznym sercem, w uwielbieniu. Uwielbienie doprowadzi mnie do Niego, a ja wiem, że On na mnie czeka. Wiem, że On czeka na nas, bo, bo chce mieć z nami relacje. Bóg chce rozwiązać swój problem, żeby być bliżej Ciebie. A wdzięczne serce zawsze szuka Boga. I kiedy zaczynamy uwielbiać, kiedy zaczynamy żyć tym. I kiedy przychodzi kolejna góra, kiedy przychodzi kolejne ciężkie wyzwanie, ale my mamy te wdzięczne serce, my rozwiązanie, ale szukamy Jezusa, to wiecie, zupełnie jest inaczej, bo mamy świadomość tego, co już zrobił i mamy świadomość tego, co będzie robił, bo wdzięczność to jest świadomość tego, co Jezus już zrobił i co będzie robił dalej. Wdzięczność pozwala ci patrzeć w zupełnie innej perspektywie do przodu, w zupełnie innej postawie, na kolejne wyzwania, które Ciebie czekają. Wiecie, w chrześcijaństwie w chrześcijaństwie czasem mówi się o tym, że musi mieć wielką, potężną, silną wiarę, żeby pokonywać nasze przeciwności, naszych Goliatów, nasze sytuacje, które są dla nas ciężkie. I owszem, to jest prawda. Potrzebujesz silnej wiary, żeby przychodzić swoje góry, ale potrzebujesz o wiele silniejszej wiary, żeby oddać Twój problem Bogu. Potrzebujesz silnej wiary, żeby żeby iść i żeby zwyciężać to wszystko, ale o wiele ciężej, o wiele większej wiary potrzebujesz, żeby oddać swoje życie Bogu, żeby oddać ten problem Bogu, żeby powierzyć Mu to, powiedzieć Jezu Ty działaj, ja nie jestem w stanie iść dalej. Po prostu powierzam Ci wszystko, o wiele większej potrzebujemy tej wiary, żeby Mu na to pozwolić, żeby Mu to oddać. Wiele łatwiej jest coś zabra za zabrać się za coś samemu, wziąć tą kontrolę, o wiele ciężej oddać komuś kontrolę nad sobą, kiedy mamy zamknięte oczy, opaskę i ktoś nas prowadzi, o wiele ciężej to słuchać, o wiele łatwiej byłoby nam to zdjąć i po prostu samemu decydować, dlatego tak bardzo nam jest zawsze to, żeby nie szukać rozwiązania. Żeby nie szukać sobie wiary, nie szukać sobie siły, ale odnaleźć Boga i szukać zawsze Boga, żeby mieć wdzięczne serce, które w uwielbieniu doprowadzi nas do tego, którego imię brzmi Jezus. A Jezus, imię Jezus rozwiązuje każdy problem. Imię Jezus to jest wolność, imię Jezus niszczy Twoje nałogi, niszczy Twój grzech, imię Jezus pozwala Ci iść dalej, niszczy każdą barierę, każde kajdany ściąga z Twoich rąk, żeby doprowadzić Cię tam, dokąd Bóg Ciebie chce doprowadzić. I tylko z Nim, w Jego obecności możemy iść do przodu. Historia Mojżesza. Znacie historię Mojżesza? Każdy ją zna. Przychodzi Mojżesz pod czerwone mo morze, czerwone, czerwone morze, morze czerwone i naokoło, naokoło jest masa tłumu, którzy chcą go zamordować, którzy chcą zabić, zniszczyć go. A wtedy co robi Mojżesz? No nic, no nie może nic więcej zrobić, nie może rozszerzyć morza ale może zaufać Bogu, może oddać ten problem Bogu i wtedy Jezus rozwiązuje ten problem, rozszerza może coś, co jest niemożliwe, wykonuje cud, choć dla Boga nie ma cudów, które są niemożliwe. To Dla nas coś, co, co jest dla nas co jest cudem, dla Niego to jest takie coś, to nie jest nic niezwykłego, to dla nas jest niezwykłe, ale Bóg zawsze chce robić coś, co, co dla Ciebie będzie niezwykłe, dla Niego będzie takie, o. Jeżeli tylko będziemy Go szukać zawsze, w każdej chwili, Dlaczego? Dlatego, bo Bóg powołał nas do swojej bliskości, do bycia blisko nas. Kiedy czytamy i widzimy, co, co jest w ogrodzie Eden, kiedy stworzył Adama i Ewę, on był pośród nich fizycznie, po prostu chodził między nimi. Kiedy oni tam robili swoje rzeczy, cokolwiek tam robili, był blisko nich. Kiedy czytamy o tym, jak będzie w niebie, Bóg mówi, że przykował dla nas niebo i po to, żebyśmy mogli być blisko Niego. Kiedy zesłał Jezusa, to po to, żeby umarł za nas, żebyśmy mogli być blisko Niego. Kiedy zesłał Jezusa, to, to nie był mm, Jezus, nie był jakąś chmurą, jakimś duchem, jakimś innym stworzeniem, był człowiekiem, żeby najlepiej utożsamić się z nami, żebyśmy mogli mieć z Nim relacje, żeby osoby, które były w tamtych czasach, nie bały się do Niego podejść, ale żeby był najbardziej bliski dla nich. Najbardziej, jak to jest możliwe. Wierzę w to, że Jezus... Chce być blisko nas i o ile my bardziej potrzebujemy tego, żeby być blisko Niego, żeby mieć z Nim relację, żeby oddawać Mu całe swoje życie, wszystko, co mamy, cokolwiek, dlatego, bo tylko Jemu możemy powierzyć wszystko. A Twoja wdzięczność ma siłę zbliżyć się do Niego, dlatego, bo Twoją siłą nie jest Twoja siła, ale uwielbienie, które zbliża Cię do Niego. Twoją siłą jest uwielbienie, które powoduje, że wszystko znika, każdy problem, dlatego, bo wiesz, że nie patrzysz się na problem, nie patrzysz się na tą górę, ale widzisz o wiele wyżej i widzisz Boga, który jest w stanie przenieść tą górę. To nie chodzi o to, żeby teraz mówić, a to w takim razie idę i wiecie, nic nie ma, nie ma żadnych chorób, nic w ogóle i tak totalnie mieć, że tak powiem, wylane na to, co się dzieje. Ale nasza ludzka natura jest taka, że, że kiedy coś się dzieje, to się stresujemy, jesteśmy zmęczeni i to jest zupełnie normalne. Tak, tak żyjemy, taka jest nasza ludzka natura który nie zmienimy, tacy po prostu jesteśmy, ale zawsze możemy powierzyć to, oddać Bogu, nie patrzeć, jaki wielki jest problem, ale jak wielki jest nasz Bóg. Mówię o uwielbieniu, ale uwielbienie to nie jest tylko 30 minut na nabożeństwie, nie jest 30 minut w poniedziałek, wtorek, to jest poniedziałek, wtorek, środa, całość, 24 na dobę, tak jak uczniowie Jezusa przebywali z Nim, to jest Twoje całe życie. Chodzenie z Bogiem to jest Twoja codzienność, to jest to, że kiedy z Nim stajesz, jesteś wdzięczny, kiedy Go poszukujesz. To jest to, kiedy, kiedy przestajesz skupiać się na problemach, ale zaczyna skupiać się na Bogu, na Nim. Kiedy w Twojej codzienności zbliżasz się do Niego. I Twoja wdzięczność uwielbia Boga. Twoje wdzięczne serce szuka Go. Uwielbienie to jest styl Twojego życia. To jest to, kiedy z Nim po prostu chodzisz na co dzień i poszukujesz Go. Wiecie, ale ta historia się nie kończy. W tej historii jest coś pięknego. Przychodzi ten Samarytanin i Jezus na końcu mówi takie zdanie. A teraz wstań i idź. Twoja wiara cię ocaliła. Wow, wiecie co? Nie wiem w, jakich, w jakim może dzisiaj jesteś momencie, może w jakim będziesz momencie, jaką górę będziesz miał do przejścia, jaki problem, jaką konfrontację, co stanie na twojej drodze, co po prostu zwiąże ci nogi, czy to będzie strach, może niepokój, może to, co się dzieje na świecie, może dotknie cię coś, ale wiem, że Bóg Chcę, żebyś się do Niego dzisiaj zbliżył i, po, i On wtedy przyjdzie do Ciebie i powie Ci a teraz wstań i idź. Wstań i idź. Masz związane nogi, ale w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i idź. I te kajdany opadają, te kajdany się niszczą, bo On Ci mówi, kiedy zbliżasz się do Niego, do Jego obecności, On w tej obecności mówi Ci, a teraz wstań i idź. Jesteś wolny. Jesteś wolny. Masz te kajdany, ale nie przejdziesz z tamtej góry, ale wstań i idź ze mną. Idź ze mną. Zapraszam Cię do tej podróży. Zapraszam Cię do tego Wystarczy szukać Go, wystarczy mieć wdzięczne serce i ja jestem wdzięczny Bogu za to, co robił przez ten rok, jestem wdzięczny za to, co, za ten rok w ogóle, wiem, że, że się dużo dzieje w tym roku, ale w moim życiu też się dużo dzieje i chociażby u mnie, ten rok jest rokiem wielkich u mnie podjęcia różnych decyzji wielkich, których nigdy nie podejmowałem. To jest to, kiedy musiałem zdecydować, do jakiej, że chcę iść do liceum, do jakiej pracy chcę iść. To jest to, że zdecydowałem, że chcę się oświadczyć. To jest bardzo dużo rzeczy u mnie i wiem, że w tym roku będzie wiele, wie, wiele więcej takich rzeczy i Bóg mi w tym pomaga wszystkim. Przypomnij sobie, co Bóg zrobił w twoim życiu. Ile razy był w twoim życiu? Ile razy dał ci odpowiedź na pytanie, którego potrzebowałeś? Ile razy dał się znaleźć? Ile razy dał Ci ludzi, którzy doprowadzili Cię do jakiegoś miejsca? Ile razy przeprowadził w Tobie jakiś proces? Kiedy pierwszy raz spotkałeś się z Nim? Ile wylał na Ciebie miłości? Ile dał Ci pokoju, kiedy potrzebowałeś? Ile zrobił dla Twojego życia? Przypomnij sobie, jak dobry jest Bóg dla Twojego życia, ile już zrobił cudów. Bo wiecie, dużo się teraz dzieje na świecie, jest ta cała pandemia. Dodatkowo Praktycznie Polacy są mega podzieleni, tak? jest to są różne demonstracje, tak. są różne sytuacje, każdy ma inne zdanie, potem ciebie wrzuca, jeżeli myślisz tak, to, jest, to należy do tych, myślisz tak, to należy do tych, myślisz w ten sposób, to jesteś taki, Polacy są podzieleni. Chrześcijanie tworzą swoje teorie, też są podzieleni, każdy jest podzielony, dzieje się tyle na świecie, ludzie umierają, jeszcze nasze problemy, wiecie, szkoła, praca, czasem przychodzimy do kościoła, jesteśmy zmęczeni i to jest normalne, jesteśmy ludźmi, możemy być zmęczeni, możemy mieć słaby dzień, możemy mieć dzień, którego mamy po prostu wszystkiego dość, ale wiecie, dlatego tak bardzo potrzebujemy jego bliskości. Bo tylko Jego bliskość może dać Ci odpowiedzi, na które żaden człowiek Ci nie da, tylko Jego obecność może przemienić Twoje życie, tylko Jego obecność może wlać Ci pokój i, i tylko jego, w Jego obecności On może powiedzieć do Ciebie, a teraz wstanie idź. Nieważne co się dzieje, nieważne jakim jesteś momencie, On mówi wstanie idź. Po prostu iść przez Twoje życie, bo Bóg powołał Cię, żebyś był blisko Niego. On chce być w Twoim życiu obecny, chce mieć dostęp do Twojego życia, chce mieć wpływ w Twoim życiu i tylko Twoja wdzięczność może popchnąć prawdziwe uwielbienie, które Cię do niego zbliży. Twoje wdzięczne serce, bo wdzięczne serce nie szuka rozwiązania. Wdzięczne serce nie szuka w sobie wiary. Wdzięczne serce szuka Boga, zawsze, we wszystkim. A każdy z nas potrzebuje Jego bliskości. Psalm 62. Jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie. Tylko on mą upoką i moim wybawcą, moją twierdzą. Dlatego nic mnie no, nie zachwieje. Jak długo będziecie wygrażać człowiekowi, wy wszyscy, którzy chcecie jego zgubę, Jesteście pułapką, jak przychylona ściana, jak murna w pół przewrócone. Bo myślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność. Chętnie korzystają z kłamstwa. Ich usta zawsze, skory są do życzenia szczęścia, wnętrze zaś skryje przekleństwo. Jedynie w Bogu uciś się ma duszo, w Nim źródło mojej nadziei, tylko On opoką i moim wybawcą, moją twierdzą. I nic, no, nie zachwieje. Na Bogu opiera się moje zbawienie. W Nim nadzieja, chwałę. On gwarantem mojej mocy. On moim ratunkiem. Ufaj Mu, Jego ludu. Zawsze i we wszystkim wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Bóg jest naszą ucieczką. W Nim możemy odpoczywać, kiedy nie masz sił. Do Niego możesz przyjść, kiedy brakuje Ci siły. Nie dajesz sobie rady. Ja wierzę w to, że Kościół to jest najbardziej radosne, wdzięczne miejsce, jakie może istnieć na świecie. Uważam, że Kościół powinien być przepełniony ludźmi nadziei, ludźmi radości, ludźmi pasji, którzy szukają jego obecności, którzy szukają tego, który przyszedł, by dać nam wieczne życie, bo wiecie, Słowo Boże jest wieczne, Bóg jest wieczny i człowiek też jest wieczny. Bóg powołał nas do wieczności i z tą, z tą myślą chcę dzisiaj przyjść i z tą wdzięcznością chcę dzisiaj przyjść, że nieważne, co będzie, wiem, że należy do Niego, wiem, w jakim jestem miejscu i chcę, żeby Kościół był miejscem wdzięczności, miejscem radości, do którego przychodzisz. Nie, nie musisz tu przyjść, wow, i z mega postawą uwielbienia i tak dalej. To Kościół powinien Ci dać tą postawę, to Kościół powinien Ci zaopatrzyć w to, żebyś mógł iść dalej. Szczęśliwy Kościół to jest miejsce pełne tej radości. Kościół to nie jest budynek, jak zamkną budynek, to nic się nie stanie, dlatego, bo czy będzie nas 15, czy 100 osób, Bóg i tak za każdym razem podchodzi do Ciebie indywidualnie. Tysiąc osób, Bóg i tak mówi do każdej osoby indywidualnie. Dwa tysiące osób, nieważne, i tak Bóg mówi do Ciebie tylko. Kościół to ludzie, Kościół to ja i Ty. Kiedy przychodzisz do Niego, amen? I z tego miejsca powinno wylewać głośne i radosne uwielbienie, zbliżenie do Niego, do Stwórcy. I taki powinien być Kościół, jak w pierwszym liście do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka bowiem jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie i za wszystko dziękujcie. Amen. Kiedy patrzę na uczniów Jezusa, to widzę, że oni przeżywali z Nim 24 na dobę, szli z Nim codziennie i wierzę w to, że właśnie do tego powołuje nas Bóg, żebyśmy codziennie z Nim przebywali nasz czas, oddawali Mu swoje problemy, nie szukali w sobie wiary, w sobie siły, ale po prostu mieli taką wiarę, która pozwoli nam oddać to wszystko Bogu. Bo tylko dzięki Jego łasce możemy iść w tym wszystkim. Jezus chce być naprawdę blisko każdego z nas codziennie i być coraz bliżej i, i coraz bliżej. Więc nie wiem, w jakim jesteś sezonie, nie wiem, w jakim jesteś okresie swoim życiu, nie wiem, co ciebie może trapić, co może nadejdzie, jaka góra może nadejdzie, może to nie jest się do ciebie, ale za miesiąc stanie się coś, co po prostu zatamuje cię totalnie nie będziesz mógł zrobić kroku nawet do przodu. Nawet takiego małego. I nie wiem, co to będzie, ale wiem, że Bóg wtedy będzie chciał. Kiedy nic już nie jesteś w stanie zrobić, kiedy już nic, totalnie nic, jedyne, co możesz zrobić, to uwielbiać. Bo już nie jesteś w stanie zrobić kroków w przód, do tyłu. Jedyne, co możesz, to zacząć uwielbiać, zbliżyć się do Niego. A no, on wtedy powie, wstani idź, wstani idź. Jesteś wolny, daję Ci wolność, więc będziesz szedł. Myślę sobie, to już jest końcówka, to co, to co mówię, ale na końcu napisałem takie coś, że potrzebujesz silnej wiary, tak silnej, żeby pozwolić przyjąć Bożą łaskę dla Twojego życia. Jaka to jest łaska? Taka, że kiedy Bóg mówi, wstani, idź, to nie chodzi, żebyś szedł za Bogiem, ale z myślą, że o, by tylko za niedługo było niebo, o, żeby się to wszystko skończyło, o, jest tak strasznie, o, jest o, bez nadzieja, Nie, Bóg powołuje Cię, żebyś szedł, ale szedł z radością, żeby nikt nie odebrał Ci radości z biegu za Bogiem. Chrześcijaństwo nie jest najłatwiejszym życiem na świecie. To jest, bym powiedział, jedno z najtrudniejszych, ale może być najpiękniejszym życiem, jakie Ciebie spotkało. Bo wiesz, z kim idziesz. Może nie wiesz, dokąd. Ale nie musisz wiedzieć. Czasem musimy, myślimy, o, nie, nie wiem, co będzie za rogiem, nie wiem, co się stanie, jak zrobię to i to. Nie musisz wiedzieć. Ty musisz wiedzieć, że to idzie z tobą. I to jest najważniejsze. I chcę, żeby nasze serca, twoje serce nie szukało dzisiaj rozwiązania, ale szukało Boga. Żeby nie szukała w sobie siły, ale szukało Jezusa. I nie pozwól sobie odebrać tej radości w biegu za Bogiem. Amen. Amen. Dziękuję bardzo.